Jesteśmy tu z woli tych, którzy nas wybrali, ludzi pracy całej Polski. Każdy z nas oddzielnie znaczy niewiele. Wszyscy znaczymy tyle, ile znaczy siła tych milionów ludzi, którzy tworzą Solidarność. Między 5 a 10 września 1981 roku pierwsza tura zjazdu Solidarności w Gdańsku i posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej. Partia potępiła zjazd, oskarżyła Związek o zerwanie umów z sierpnia 1980 roku. Polscy intelektualiści zaniepokojeni kremlowskim listem do PZPR i rządu w Warszawie o potrzebie zdecydowanych kroków przeciwko antyradzieckiej propagandzie. Wyraźnie dawało się odczuć niecierpliwe oczekiwanie na wyniki wyborów na funkcję przewodniczącego Krajowej Komisji, czyli przywódcę Związku. O godzinie 18.10 na salę obrad weszła komisja skrutacyjna, błyskawicznie otoczona dziennikarzami... Na przełomie września i października zwycięstwo Lecha Wałęsy w wyborach podczas drugiej tury zjazdu Solidarności. Premier Wojciech Jaruzelski pierwszym sekretarzem PZPR. Rząd powołał wojskowe, terenowe grupy operacyjne. Napięcie w kraju osiągnęło punkt krytyczny w październiku i listopadzie. Konflikty między zakładowymi organizacjami partyjnymi a ogniwami Solidarności. Sytuacji nie uspokoiło spotkanie Prymasa Józefa Glempa, Wojciecha Jaruzelskiego i Lecha Wałęsy. W tej milicji i tych tajniaków jest tak dużo i tak obstawić szkoły, to zrobią na pewno swoje. Ja przeżyłam wojnę okupacji, ale takiej rzeczy jeszcze nie przeżyłam. Na początku grudnia interwencja sił porządkowych zakończyła kilkudniową studencką okupację Wyższej Szkoły Pożarnictwa w Warszawie. W Radomiu obradowało prezydium Komisji Krajowej Solidarności. Ostre wypowiedzi pod adresem władz, nagrane bez wiedzy ich autorów i upowszechniane w środkach masowego przekazu. W Gdańsku 11 i 12 grudnia kolejne posiedzenie Komisji Krajowej. Ostatniego dnia obrad przed północą napłynęły informacje o aresztowaniach planowanych przez władzę. W Teatrze Dramatycznym w Warszawie rozpoczął się Kongres Kultury Polskiej. Wejście na drogę przemocy, jaką jest stan wojenny, nie może się odbyć bez naruszenia podstawowych praw obywatelskich. W niedzielę 13 grudnia został wprowadzony stan wojenny na terenie całej Polski, poprzedzony powołaniem Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Decyzję zaakceptowała Rada Państwa przy jednym głosie sprzeciwu Ryszarda Rajfa i wstrzymaniu się profesora Jana Szczepańskiego. Administrację przejęło wojsko. Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, nazwana przez Polaków Wroną, prowadziła opresyjne przepisy łamiące prawa człowieka. Władze komunistyczne internowały wielu działaczy opozycji i Solidarności, także kilku partyjnych notabli. Wybuchły strajki okupacyjne w wielu zakładach. Oddziały ZOMO dokonały pacyfikacji kopalni manifest lipcowy 15 grudnia, a 16 grudnia kopalni Wujek. Zginęło kilkunastu górników. Już po oddaniu strzałów, po zamordowaniu naszych kolegów, nastała cisza. Powstał Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich rodzinom. Jan Paweł II zaapelował do generała Wojciecha Jaruzelskiego o zakończenie stanu wojennego. USA zapowiedziały sankcje gospodarcze wobec PRL-u. Kilkanaście tygodni później poparły te sankcje inne kraje NATO. Historia żywa. Profesor Andrzej Nowak jest gościem radiowej jedynki, historyk, publicysta, nauczyciel, akademicki, sowietolog, autor dziejów Polski. Dorota Truszczak, witam pana profesora. Dobry wieczór, witam serdecznie. Ekstrema solidarności dąży do upadku Polski, eskalujące napięcie, groźba wejścia wojsk radzieckich. Takie były elementy przekazów w perelowskich mediach w miesiącach, o których dziś będziemy mówić, w ostatnich miesiącach 1981 roku. Prowadzenie stanu wojennego, bo tak zakończył się ten rok, nazywa się najbardziej kontrowersyjnym wydarzeniem w najnowszej historii Polski. Czy ten stan wojenny musiał być, panie profesorze? Już o tym mówiliśmy w czasie naszego poprzedniego spotkania. W 80 roku na progu września pojawiła się pierwsza zapowiedź wprowadzenia stanu wojennego na posiedzeniu Komitetu Obrony Kraju, czyli militarnej struktury z ramienia oczywiście władz partyjnych, ale odpowiadającej za zabezpieczenie władzy dla jedynie słusznej, czyli podporządkowanej Moskwie struktury. Na posiedzeniu KOKU już przypomniano o tym, że istnieje takie narzędzie jak możliwość prowadzenia stanu wojennego i trzeba to narzędzie wykorzystać w walce z rodzącą się dopiero jeszcze nawet niezarejestrowaną solidarnością i od początku też istnienia solidarności Istniały wyraźne naciski ze strony Moskwy, by coś z tym problemem zrobić, żeby towarzysze polscy zajęli się tym na serio, czyli za pomocą rozwiązań siłowych, przy pomocy wojska, milicji obywatelskiej, ZOMO. Naciski w tym względzie trwały nieustannie, nasilały się niemal z każdym miesiącem trwania Solidarności. Przypomnijmy rzecz, o której wtedy nikt nie wiedział z opinii publicznej, ale dzisiaj dzięki dokumentom znanym przez historyków wiemy. 27 marca 1981 roku, więc tydzień po tak zwanych wydarzeniach bydgoskich, pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego niedawno zmarły. Stanisław Kania. Tak, Stanisław Kania wspólnie z generałem Jaruzelskim podpisali tekst pod tytułem Myśl przewodnia wprowadzenia stanu wojennego na terytorium PRL. I to był już bardzo konkretny projekt zasad ogólnych, na podstawie których miał być wprowadzony stan wojenny. Przypomnijmy, to jest 27 marca 1981 roku. Być może ta groźba stanu wojennego byłaby już wtedy zrealizowana. Przypomnijmy, towarzyszyły jej manewry wojskowe na dużą skalę sowieckie w pobliżu Polski się odbywające. I szantaż z tym związany z możliwością rozwiązania siłowego już wtedy przez władzę PRL-u w oparciu o mocodawców z Moskwy sprawił, że Lech Wałęsa wycofał się z groźby generalnego strajku i 30 marca wypchnięty niejako przez Wałęsę, który nie chciał ogłaszać tej decyzji sam, niepopularnej oczywiście w kręgu aktywistów Solidarności, wypchnięty zatem przez Wałęsa Andrzej Gwiazda, jego rywal polityczny w Solidarności, ogłosił w telewizji publicznej tę te decyzję o odwołaniu strajku generalnego, decyzję zresztą niezgodną z postanowieniem Komisji Porozumiewawczej Solidarności Krajowej. I od tej pory można powiedzieć, że Solidarność jest w stałej defensywie, to znaczy wycofuje się z jakiejkolwiek próby realnej konfrontacji z władzą. Nie ma jakiegokolwiek spójnego programu walki o władzę w Polsce. Być może trudno się temu dziwić, niełatwo nie było konstruować taki program w związku liczącym 9,5 miliona członków wobec braku jakichkolwiek narzędzi politycznych, poza samym istnieniem tego związku, no to rzeczywiście strajk generalny wydawał się jedynym skutecznym narzędziem, który mógł wymusić jakieś ustępstwa, by dokonać głębszych reform politycznych, poszerzających przestrzeń wolności w 1981 roku w Polsce. Pytanie było następujące. Czy pozwolą na to starsi bracia z Moskwy? Tu również mamy odpowiedź z tego już czasu, 2 kwietnia. Minister Obrony Narodowej Związku Sowieckiego Dmitrij Ustinow na posiedzeniu Politbiura Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego w Moskwie wyraźnie zaznaczył swoje krytyczne stanowisko wobec ustępliwości polskich władz, które nie wprowadzają jeszcze stanu wojennego. A więc przepychanie, przeciąganie trwa całe lato. W warunkach szybko pogarszającej się sytuacji gospodarczej spada produkcja Gwałtownie rośnie inflacja, szczególnie dramatyczna decyzja o obniżeniu przydziałów kartkowych o 20% podjęta przez rząd w lipcu no, budzi protest w postaci marszów głodowych. Rząd ogłasza, że będzie mniej dostępnego tego towaru nawet na kartki. Szły z wózkami, szły z dziećmi na rękach, szły wygrażając pięściami. Zdawały w swych źle skrojonych sukienkach, z walki o chleb, egzamin szły ulicami fabrycznej łodzi, w imieniu innych kobiet. Lecz do protestów także dochodzi, w kutnie, z gierzu, piotrkowie. Ulica komentowała, że rząd chowa w magazynach zapasy tak, oczywiście Po to, żeby rosło to napięcie, żeby pokazać, że solidarność nie panuje nad rzeczywistością. Takie były opinie i istotnie były zapasy, które pozwoliłyby wypełnić, no może nie po brzegi, ale jednak wypełnić półki sklepowe ówczesne czymś więcej niż tylko odstęp, bo to był towar jedyny stale dostępny w sklepach. I jeszcze musztarda. Tak, i jeden typ musztardy, jeden typ, choć trudno to sobie dzisiaj wyobrazić, kiedy wchodzimy do sklepów. Ta właśnie sytuacja znakomicie sprzyjała stronie rządowej. Społeczeństwo... No ulegało naturalnemu zmęczeniu. Owszem, chcemy wolności, chcemy wolnego słowa, być może nawet coś więcej niż tylko jeden wolny związek zawodowy, ale po prostu dopuszczenie społeczeństwa także do ciał politycznych poza jedną, jedyną wiodącą siłą PZPR. Te piękne myśli o reformie ustrojowej zderzały się z codzienną rzeczywistością pogarszającego się stanu zaopatrzenia i poczucie beznadziejności. No to nie starcza nam sił na dalszą walkę. Możemy wyjść na ulicę, tak jak robiono to właśnie latem, w marszach głodowych tak zwanych. Największy odbył się w Łodzi, ale to przecież nie przynosiło żadnego rezultatu. No I o to chodziło właśnie ekipie rządzącej w Polsce. Zmęczyć społeczeństwo, zniechęcić do oporu przeciwko likwidacji Solidarności, kiedy przyjdzie ten najbardziej sposobny moment. I tak trwało to przeciąganie liny. Bardzo ważnym etapem procesu był pierwszy zjazd Solidarności, o którym pani redaktor wspomniała na wstępie Że do naszej audycji. Polska nie zginęła, póki my żyjemy, co nam obca... Pierwsza tura 5-10 września w hali Oliwii. Niezwykle ważne wydarzenie, no bo pierwszy raz wybrani w demokratycznych wyborach, a więc ta masowość demokratycznego doświadczenia prowadzącego do, do wyłonienia reprezentacji 9,5 miliona Ludzi, no bo tylu było w Solidarności, to było niezwykle poruszające doświadczenie praktyczne, na czym polega demokracja, ze wszystkimi swoimi zaletami i swoimi uciążliwościami, te skomplikowane długie wybory, walki fakcji wewnątrz Solidarności, wzajemne animozje między grupami, tak zwanym gwiazdozbiorem a zwolennikami Wałęsy. Gwiazdozbiór to oczywiście od nazwiska Andrzeja Gwiazdy Głównego, wtedy kontrkandydata do władzy nad związkiem, popieranego zresztą w tym czasie przez Jacka Kuronia. Oczywiście czymś, co nie wynikało z istoty demokracji, ale niestety z takiego, a nie innego położenia geopolitycznego Polski i doświadczenia PRL było to, że wśród Kilkuset uczestników zjazdu, było także kilkudziesięciu uplasowanych wśród delegatów agentów Służby Bezpieczeństwa. Nie mieli oni zasadniczego wpływu na przebieg obrad, ale byli tam po to, by w kluczowych momentach ewentualnie agitować na rzecz takiego czy innego kandydata, takiego czy innego rozwiązania. Najważniejszym jednakże wydarzeniem pierwszej części zjazdu Solidarności było, tak jak wspomniała pani redaktor, Wystosowanie 8 września posłania do ludzi pracy Europy Wschodniej, to znaczy konkretnie do robotników Albanii, Bułgarii, Czechosłowacji, NRD, Rumunii, Węgier i wszystkich narodów ZSRR, tak to było sformułowane, z wezwaniem do tworzenia wolnego ruchu związkowego. Zapewniamy, że wbrew kłamstwom szerzonym w waszych krajach jesteśmy autentyczną, dziesięciomilionową reprezentacją pracowników. Popieramy tych z was, którzy zdecydowali się wejść na trudną drogę walki o wolny ruch związkowy. Wierzymy, wierzymy, że już niedługo Wasi i nasi przedstawiciele będą mogli się spotkać celem wymiany związkowych doświadczeń. Gdańsk. Piękne nawiązanie do tradycji walki za wolność naszą i waszą, do haseł XIX-wiecznej polskiej walki niepodległościowej, uwypuklenie najważniejszej wolnościowej idei solidarności, ale naturalnie była to także jasno odczytywana w Moskwie sugestia, że to co zaczęło się w Polsce może ogarnąć inne kraje i że tym bardziej należy jak najprędzej doprowadzić do likwidacji solidarności. I już 11 września Leonid Breżniew, szef partii Związku Sowieckiego, telefonicznie zażądał od Stanisława Kani, pierwszego sekretarza KC PZPR, by jak najszybciej wreszcie stan wojenny prowadzić. Towarzyszyły temu także gigantyczne, największe od II wojny światowej, manewry przeprowadzone przez wojsko sowieckie na terenie od Ukrainy, poprzez Białoruś i Litwę, aż do Bałtyku. Także zgromadzeni na zjeździe Solidarności w hali Oliwii mogli po prostu widzieć fragment tych ćwiczeń, które odbywały się na Bałtyku i okręcały wojenne sowieckie po prostu widać było. No właśnie pojawiały się w przekazach medialnych takie słowa wejdą, nie wejdą. Jak pan sądzi w tym czasie bardziej myślano o tym, że wejdą czy nie wejdą? Powtórzy się 1968 rok w Polsce, tak jak to miało miejsce w Czechosłowacji? Tak, te dyskusje były bardzo żywe, ale chyba jednak przede wszystkim w grudniu 80 roku. Wtedy ta groźba interwencji wydawała się najbardziej realna. I w momencie kryzysu Bydgoskiego w marcu 1981 roku, we wrześniu delegaci w Oliwii byli bardziej przejęci, jak mi się wydaje, przeżyciem tego ogromnego forum demokratycznego wolnej Polski. Niosło ich poczucie złudne niestety, jak się okazało, poczucie siły. No, reprezentujemy dziesięciomilionowy związek. Wydawało się, że Solidarność stoi u szczytu swoich możliwości, plakat małego dziecka jednorocznego, no bo Solidarność przecież miała właśnie rok wtedy, oznaczał nadzieję, uda się to dziecko prowadzić dalej ku dorosłości że Polska będzie mogła z Solidarnością dojrzewać stopniowo do lepszego zupełnie stanu niż ten, który ofiarowały do tej pory Polakom rządy komunistycznej władzy narzuconej z Moskwy. Ale czy tym przewodnikiem mógł zostać Andrzej Gwiazda? Czy jednak zwycięstwo Lecha Wałęsy podczas drugiej tury zjazdu Solidarności było przesądzone? Okazało się w wyborach, które odbyły się w czasie drugiej tury, od 26 września do 7 października, że jednak Wałęsa cieszył się zdecydowanie największą popularnością, zdobył 55% głosów. Naturalnie miało tu pewne znaczenie, ale nierozstrzygające. Działanie agentury wśród delegatów na ten zjazd agentura sprzyjała wyborowi Wałęsy. Ale przede wszystkim starała się pobudzać różnicę między kandydatami, no bo zasada dziel i rząd rozbijać szeregi przeciwnika to jest klasyczna zasada imperialna stosowana także przez SB i ich agentów wobec Solidarności. A zatem te działania właśnie miały na celu skłócenie maksymalne działaczy Solidarności. Niemniej wybory przyniosły dość wyraźne rozstrzygnięcie Wałęsa otrzymał 55% głosów, a na drugim miejscu znalazł się nie Andrzej Gwiazda, tylko Marian Jurczyk. Andrzej Gwiazda zajął trzecie miejsce, czwarte Jan Rulewski. A więc Wałęsa otrzymał dość mocny mandat, nie do absolutnej władzy na pewno. Wiele słów krytycznych pod adresem jego sposobu sprawowania władzy, bardzo autokratycznego padło na tym zjeździe. Niemniej te wybory wygrał, no i spadała w związku z tym na niego tym większa odpowiedzialność za to, co dalej. To jest też moment, kiedy generał Wojciech Jaruzelski, premier, zostaje także pierwszym sekretarzem PZPR. To kolejny krok konsekwentnie zmierzający do objęcia rządów przez wojsko, do wprowadzenia stanu wojennego? Rzeczywiście można jakby skorelować to, co działo się na Zjeździe Solidarności w dwóch jego turach z tym, co działo się w kręgach decydujących o stanie wojennym. Przy okazji pierwszej tury, bezpośrednio po jej zakończeniu, 18 września, przygotowywana jest już przez kierownictwo polityczne nadzorujące Milicję Obywatelską, tak operacja Sasanka. Polegała po prostu na zdeponowaniu w komendach wojewódzkich Milicji Obywatelskiej pełnej dokumentacji dotyczącej wprowadzenia stanu wojennego. W szczególności lista także osób do internowania. Już była przygotowywana, to była tak zwana akcja jodła, oraz instruktarzy jak to robić. To czyta się z uśmiechem ten szczegółowy instruktarz, jak należy wyważać drzwi, jakiego łomu używać. Wszystko to było uwzględnione w tych instrukcjach właśnie już z września roku 1981. Powstają też te wojskowe, terenowe grupy operacyjne, jak rozumiem. Aresztowanie, internowanie miało przeprowadzać z zmilitaryzowane oddziały Milicji Obywatelskiej. Natomiast terenowe grupy operacyjne miały zapoznać wojsko, siły podległe bezpośrednio generałowi Jaruzelskiemu, jako ministrowi obrony narodowej. Wojsko miało przygotować się do udziału w stanie wojennym, rozpoznać teren, jak funkcjonują poszczególne urzędy, najlepiej sparaliżować opór społeczny w poszczególnych środowiskach. A rozmowy polityczne o tym, jak przyspieszyć stan wojenny, toczyły się tuż po drugiej. Turze zjazdu Solidarności 16 do 18 października na czwartym plenum Komitetu Centralnego PZPR, gdzie zdecydowanie już zwyciężyli zwolennicy jak najszybszego wprowadzenia stanu wojennego. Zrezygnował wtedy ze swojego stanowiska Stanisław Kania, a władzę objął nad partią generał Jaruzelski. Ciekawy jest zapis rozmowy telefonicznej, którą wtedy Jaruzelski przeprowadził z Breżniewem. Nowo wybrany pierwszy sekretarz musiał się niejako zameldować swojemu zwierzchnikowi w Moskwie i Jaruzelski powiedział wtedy, cytuję tę rozmowę. Zgodziłem się na objęcie tego stanowiska i tu rozwinął jakby ten wątek, że to bardzo trudny moment, bardzo duża odpowiedzialność, cytuję dalej, tylko dlatego, że wiedziałem, że to wasza decyzja. Wasza w sensie towarzyszu Leonidzie Iliczu. A więc widać absolutną podległość Jaruzelskiego Breżniewowi i przyjęcie przez niego funkcji wykonawcy woli Moskwy. Po to został wybrany, żeby zrealizować plan, na którego... Jak najszybszą egzekucję Moskwa Nalegała przecież już od miesięcy Towarzysz Jaruzelski miał być tym Najlepszym, najbardziej sprawdzonym Towarzyszem, który miał Wykonać tę skomplikowaną operację Likwidacji 9,5 Milionowego Związku Zawodowego I uwolnienia niejako Samej Moskwy od ciężaru bardzo trudnej, w istocie dużo bardziej skomplikowanej jeszcze niż stan wojenny operacji, to znaczy interwencji wojennej Moskwy w Polsce. Stan wojenny wprowadzony przez samego Jaruzelskiego siłami nadzorowanymi przez PZPR miał być tutaj najlepszym rozwiązaniem i po to Jaruzelski został wybrany 18 października na to stanowisko. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji radiowej jedynki. Historia żywa. Czy oburzy się pan profesor, kiedy nazwę listkiem figowym spotkanie prymasa Józefa Glępa, Wojciecha Jaruzelskiego i Lecha Wałęsy w tej trudnej, eskalującej emocjami sytuacji? Czemu ono miało służyć? Myślę, że można z kilku punktów widzenia spojrzeć na to spotkanie. Z jednej strony myślę, że bardzo duża część społeczeństwa oczekiwała, że uda się wyjść z tego bardzo trudnego momentu dziejowego bez przelewu krwi, że właśnie Kościół... Nowy prymas, Józef Glęb konsekwentnie zresztą nawołujący do pokojowego rozwiązania kryzysu polityczno-społecznego w Polsce. I krytykowany za pewną ugodowość wobec władz. Kiedyś miałam przyjemność rozmawiać też o tym okresie z prymasem i mówił, że miał świadomość, że był krytykowany, ale nie widział innej możliwości. Tak, ale ten moment przyjdzie w grudniu, tuż po wprowadzeniu stanu wojennego i o stanowisku, które wtedy zajął prymas Glemp. Tu jednakże, czyli w momencie spotkania, nazywanego przez wielu spotkaniem Ostatniej Szansy, w trójkącie prymas Józef Glemp, pierwszy sekretarz Jaruzelski i Lech Wałęsa, no jakby duża część społeczeństwa liczyła, że uda się zatrzymać ten mechanizm, którego istnienia wszyscy się domyślali, że jednak przecież władza przygotowuje się do jakiejś rozprawy z Solidarnością. Propozycja prymasa, by stworzyć coś w rodzaju frontu porozumienia narodowego, by jakoś szukać kompromisu. Propozycja, którą formalnie popierał, ale tylko formalnie Jaruzelski rzeczywiście służyła Jaruzelskiemu za listę figowy przykrywający realnie już bardzo zaawansowane, wchodzące w ostatnie stadium przygotowania do wprowadzenia stanu wojennego. Jaruzelski nie miał już wtedy żadnej wątpliwości, że żadnego porozumienia nie będzie, że stan wojenny zostanie wprowadzony, bo tego sobie życzą towarzysze z Moskwy, a nie żadnego porozumienia narodowego w Polsce. W tym sensie pani określenie jest jak najbardziej słuszne, natomiast na pewno ani Lech Wałęsa, ani Pryma Gleb nie traktowali tych rozmów jako listka figowego, tylko myślę, że jeden i drugi traktowali te rozmowy jako jednak trudną, być może rozpaczliwą, ale szansę uratowania Polski przed scenariuszem, który de facto zrealizuje się w grudniu. To są ludzie wyszukani, to są ludzie naprawdę przyzwoici i doprowadzić ich do tego, żeby ich milicja z pałami pilnowała, żeby ich straszono. Te maski, te tarcze i te pałki takie to przecież to, to są dzieci, przecież, to są z pierwszego roku, to są jeszcze dzieci prawie. Jak ojciec dumny jestem, że mój syn się nie załamał. Nie wiem co będzie z niego. Może mieć zmarnowane życie, może nie być inżynierem. Trudno i to wytrzymam. Z jednej strony pertraktacje, a z drugiej walka na barykadach. Na początku grudnia, interwencją sił porządkowych, zakończyła się kilkudniowa studencka okupacja Wyższej Szkoły Pożarnictwa w Warszawie. Ja pamiętam atmosferę tamtych dni walka o wszystko. I władza zdobyła tę ostatnią barykadę? To była w istocie próba generalna stanu wojennego. I o to chodziło przeprowadzającym operację spacyfikowania. Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarnictwa w Warszawie, strajkujących tam studentów, którzy domagali się prowadzenia cywilnego charakteru tej uczelni, pokaz siły i organizacji ze strony Władz, użycie helikopterów, ciężkiego sprzętu w rozprawie ze zwykłymi studentami miało pokazać społeczeństwu do czego zdolna jest ta władza, a jednocześnie miało sprawdzić koordynację poszczególnych rodzajów sił użytych w walce z okupującymi konkretny budynek protestantami, ale za chwilę mogło chodzić o dowolny zakład pracy, hutę kopalnie, port, czy inny zakład przemysłowy, czy wyższą uczelnię. To więc był taki praktyczny test na stan wojenny. Tak to traktowały przyszłe władze stanu wojennego. Natomiast dla zwolenników Solidarności miała to być lekcja strachu, lekcja terroru. Widzicie, potrafimy to zrobić tak sprawnie, tak szybko i tak brutalnie. W Radomiu podczas prezydium Komisji Krajowej i Solidarności ostro krytykowano to, co robiła władza, nie obyło się bez nielegalnego nagrywania. Potem upowszechniono te nagrania w środkach rządowego przekazu, by pokazać, że Solidarność jest winna eskalacji napięcia, że coś trzeba z tym zrobić, żeby to napięcie wygasło. Dużymi krokami zbliżamy się do 13 grudnia, no ale jeszcze przed 13 było posiedzenie w Gdańsku Komisji Krajowej 11 i 12 grudnia i tam już były przecieki o planowanych aresztowaniach. No, frapujące jest czytanie stenogramów z tych zarówno posiedzeń w Radomiu 3-4 grudnia prezydium Komisji Krajowej Solidarności jak i później posiedzenie samej Komisji Krajowej w Gdańsku 11-12 grudnia i pomiędzy nimi też ważne walne zgromadzenie delegatów Solidarności regionu Mazowsze 5-6 grudnia skąd również nielegalne nagranie zmanipulowane zresztą spreparowane przez służby przez SB zostało błyskawicznie wykorzystane do oskarżenia Solidarności o przygotowanie do konfrontacji, o przygotowanie jakiejś wręcz krwawej rozprawy ze zwolennikami PZPR. Tego rodzaju manipulacje miały służyć propagandowemu przygotowaniu do wprowadzenia stanu wojennego, ale jednocześnie właśnie jak już powiedziałem niesamowicie ciekawe jest śledzenie tych głosów jak one się rozkładały na tych zebraniach rzeczywistych głosów, niezmanipulowanych głosów przedstawicieli różnych środowisk, różnych grup wewnątrz Solidarności. Jak część tych środowisk wyraźnie zakładała, że konfrontacja jest nieuchronna i że trzeba po prostu przygotować się do niej w sposób, który uniemożliwi odniesienie sukcesu Jaruzelskiemu i jego ekipie. A inni biernie akceptują bieg wydarzeń z pewnym fatalizmem, przyjmując, że niewiele da się zrobić, że, że nie należy dać się sprowokować, że trzeba przyjąć niejako ten wyrok, który niewątpliwie, nieuchronnie się zbliża. Nawet jeśli starali się stworzyć wrażenie, że może jeszcze nie będzie tego stanu wojennego, może uda się go uniknąć. Ta wymiana zdań w sytuacji beznadziejnej, bo my wiemy, że stan wojenny był już zdecydowany, Robi bardzo duże wrażenie. Pamiętam do dzisiaj z tej lektury właśnie zapisu posiedzenia Komisji Krajowej Solidarności w Gdańsku. Jedno z ostatnich słów, kiedy już no, de facto stan wojenny się zaczynał, o czym nie wiedzieli wtedy jeszcze członkowie Komisji Krajowej. Słowa Słowik nie kracz, co bardzo zabawnie brzmi, jeśli weźmie się pod uwagę, że prawdziwe nazwisko jednego z liderów Solidarności. Mam na myśli przewodniczącego Słowika i to skojarzenie Słowika z krakaniem Wrony, która wkrótce zresztą pod tą nazwą, czyli Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego się ujawni jako nowa militarna władza, junta rządząca Polską. Jakoś zapowiada i grozę, i pewnego rodzaju tragikomizm tej sytuacji. Działacze Wielkiego Związku, z których między innymi właśnie Słowik przewidywał ten scenariusz stanu wojennego, kracząc w cudzysłowie, oczywiście, zapowiadał ten siłowy, fatalny dla Solidarności moment. Czują pewnego rodzaju bezradność, nie bardzo mogą znaleźć jakąkolwiek odpowiedź na ten pokaz siły, który szykował generał Jaruzelski i wprowadził go 13 grudnia. Drugim takim forum dramatycznym i niezwykle smutnym w konfrontacji z tym co stało się 13 grudnia był wspomniany przez panią redaktor na wstępie naszej dzisiejszej audycji Kongres Kultury Polskiej odbywający się w Teatrze Dramatycznym rzeczywiście luminarze kultury, tacy jak choćby Jerzy Andrzejewski, Kazimierz Dejmek, Gustaw Holoubek, Witold Lutosławski czy Krzysztof Penderecki, zastanawiali się nad tym dorobkiem kilkunastu miesięcy wolności, względnej wolności oczywiście od sierpnia 80. roku i perspektywą jej utrwalenia w sytuacji, kiedy już, no można powiedzieć, stan wojenny stukał do drzwi. Jan Józef Szczepański, znakomity pisarz i jednocześnie ówczesny przewodniczący Związku Literatów Polskich określił te obrady Kongresu Kultury Polskiej jako koncert orkiestry na pokładzie Titanika. I rzeczywiście trochę tak Solidarność w tym momencie wyglądała jak Titanic, który już zderzał się z tą Lodową Górą Wojskowej Hunty, która wykonywała polecenia moskiewskie i polskimi rękami likwidowała Solidarność. Obywatelki i obywatele, Rada Państwa, prowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Nie zmierzamy do wojskowego zamachu, do wojskowej dyktatury. Żadnego z polskich problemów nie można na dłuższą metę rozwiązać przemocą. 13 grudnia to była niedziela. Od rana milczące telefony, niedziałające telewizory. Stan wojenny zaakceptowany przez Radę Państwa, o czym Mówił w słynnym przemówieniu generał Wojciech Jaruzelski ubrany w mundur. No i pytanie: dlaczego stan wojenny nie było czegoś takiego w polskim prawodawstwie, raczej stan wyjątkowy? Dlaczego akceptacja? Rady Państwa. Pewnie wtedy nikt się nad tym nie zastanawiał. Raczej nad grozą sytuacji po tym, jak ludzie wyglądali przez okna. Widzieli koksowniki, przy nich żołnierzy, skoty, wozy bojowe, czołgi, ruchy wojsk. Pewnie każdy, kto pamięta tamten czas, to był rzeczywiście dramatyczny moment, przebudzenie w niedzielę 13 grudnia. Może wspominać różne akcenty, różne elementy związane z tym wydarzeniem. Naturalnie przemówienie Jaruzelskiego w telewizji, czyli jedyny dostępny w środkach masowego przekazu komunikat. Nic innego nie było w radio, w telewizji, tylko i wyłącznie przemówienie generała Jaruzelskiego. Albo zimę surową, może się wydawać niemal równie abstrakcyjne jak stan wojenny. Wtedy w Polsce była zima, surowa zima, niskie temperatury, śnieg na ulicach. I można wspominać także ten moment szoku, czy polskie wojsko wkroczyło, ludowe wojsko polskie, czy może w ślad za nim idą Sowieci. Te pytania wtedy odżyły niejako, choć odpowiedź była szybko znana, że wykonawcą rozkazu egzekucji Solidarności jest ludowe wojsko polskie, siły milicyjne z ZOMO na czele. Wtedy te pytania, które stawialiśmy sobie dotyczyły raczej elementów praktycznych. Co z naszymi bliskimi, którzy są w zakładach pracy teraz osaczonych przez oblegające te zakłady siły wojskowe, siły milicyjne. Przypomnijmy, że do wprowadzenia stanu wojennego zostało użytych samego tylko 13 grudnia 70 tysięcy żołnierzy. 30 tysięcy funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, 1750 czołgów, 1400 pojazdów opancerzonych, 500 wozów bojowych. To naprawdę była wojna wypowiedziana społeczeństwu i starały się władze stanu wojennego to zaakcentować, pokazać te siłę. Te przejazdy czołgów, wozów opancerzonych, to jest wielki hałas, wielki huk, to jest jakby terror nawet przez sam dźwięk zapowiadający wojnę niemal, prawda? I aresztowania blisko pięciu tysięcy osób, może w skali 30 kilku milionowego państwa, to nie jest znaczący odsetek, ale, ale jednak robiący także wrażenie. Wyciąganie ludzi z domów. Więc drzwi wyważyli u sąsiadów i tamtą go Krystyna, żona Jana Lityńskiego. Spakowaliśmy się już normalnie, zrobiliśmy kanapki, zawieźli nas na Wilczą. Tłumy ubeków, jeszcze z omo przelatywało tak od czasu do czasu. No i potem zobaczyłam, że Halina wchodzi, tyle że z panem Brandysem mówiliśmy do tego ubeka, że jakżeż to takiego chorego człowieka bierzecie. Nie wszystkich udało się aresztować zgodnie z założeniami akcji Jodła. Ale jednak ponad 5 tysięcy osób zostało już tej jednej nocy z 12 na 13 grudnia schwytanych przez łomoczące do drzwi, wyważające te drzwi oddziały ZOMO i milicji. Do lutego 82 roku już było 6647 internowanych, a do grudnia 82 10 tysięcy internowanych. To była skala tej operacji. Ale rzeczywiście oprócz tego doświadczenia, które dotykało no przede wszystkim działaczy Solidarności, na większą skalę doświadczenie stanu wojennego dotykało przecież nie dziesiątków tysięcy, czy nie tysięcy, ale setek tysięcy, czy wręcz milionów ludzi, którzy albo znaleźli się w zakładach pracy osaczonych przez oddziały wojskowe i milicyjne, Tutaj raczej ten rząd setek tysięcy jest trafny i znaleźli się wobec tego w sytuacji, w której trzeba było podjąć decyzję, czy bronimy się, ale czym, gołymi rękami, czy zamykamy się, jakoś blokujemy w naszych zakładach pracy. No, w większych zakładach pracy rzeczywiście niekiedy podejmowano takie decyzje. Cięższe rzeczy starano się postawić przy bramach wjazdowych na teren hut, kopalni czy większych zakładów pracy, by uniemożliwić ich sforsowanie przez oddziały wojskowe. No, dla czołgów nie była to jednak żadna przeszkoda. No i potem decyzja, no, co robimy dalej, kiedy wkroczą ci wojskowi i idący za nimi milicjanci czy zomowcy na teren zakładów pracy, czy będziemy się z nimi bić, będziemy stawiać im opór, czy też pozostaje nam tylko opór bierny, poddanie się. Jaki sens i jaką formę powinna przybrać nasza postawa, nasz protest wobec tego stanu wojennego? Tym, co przychodzi nam do głowy teraz, z perspektywy już kilkudziesięciu lat po wprowadzeniu stanu wojennego, jest to wciąż powracające pytanie, czy stan wojenny musiał być wprowadzony i czy jego alternatywą było wkroczenie wojsk sowieckich. Odpowiedź dzisiaj jest już właściwie jednoznaczna. Kierownictwo sowieckie nie przewidywało w żadnej sytuacji wkroczenia swoich wojsk do Polski. Tutaj rolę ostatecznego argumentu odgrywa scenogram posiedzenia politbiura KCKPZR, czyli najwyższej władzy w partii sowieckiej w Moskwie 10 grudnia 81 roku. Szef KGB, ważny członek politbiura, także Juri Andropow, mówił wtedy bardzo jasno, cytuję. To powinna być wyłącznie decyzja towarzyszy polskich. Nawet jeśli Polska będzie pod władzą Solidarności, to jedna sprawa. Ale jeśli na Związek Sowiecki rzucą się kraje kapitalistyczne, sankcje ekonomiczne i polityczne, to będzie dla nas bardzo ciężkie. Koniec cytatu. A więc zdając sobie sprawę z tego, że wkroczenie wojsk sowieckich do Polski, ich bezpośredni udział w umieniu Solidarności, spotka się na pewno z poważnymi sankcjami gospodarczymi. To dla rozumiejących istotę kiepskiego położenia ekonomicznego Związku Sowieckiego towarzyszy, a Andropow jako szef KGB akurat był poinformowany o prawdziwym stanie gospodarki sowieckiej, było jasne, że Związek Sowiecki tego ryzykować nie może. Inny uczestnik tego posiedzenia, Politbiura, Andrii Gromyko, szef dyplomacji sowieckiej i też zastępca członka Politbiura powiedział wtedy jasno, cytuję, żadnego wprowadzenia wojsk do Polski być nie może. Nasz ambasador musi to zakomunikować Jaruzelskiemu. Koniec cytatu. A więc jeszcze raz podkreślał Gromyko, że Jaruzelski nie ma co liczyć na siły sowieckie. Musi sam zlikwidować Solidarność. I w tym duchu podsumował prowadzący faktycznie obrady całe to posiedzenie Politbiura, główny ideolog Partii Sowieckiej, Michał Susłow że wszyscy się zgadzamy co do tego, obecni na tym posiedzeniu towarzyszy z politbiura sowieckiego, że żadnego wprowadzenia wojsk sowieckich do Polski nie będzie. Drugim jakby dowodem, jeszcze bardziej obciążającym Jaruzelskiego, po prostu pokazującym jego wyłączną odpowiedzialność za wprowadzenie stanu wojennego, jest tak zwany zeszyt roboczy generała Wiktora Anoszkina. To był sekretarz osobisty dowódcy Wojsk Układu Warszawskiego, marszałka Wiktora Kulikowa, z którym Jaruzelski spotykał się 22 razy w 1981 roku, meldując sowieckiemu marszałkowi o sytuacji w Polsce. I Anoszkin zapisując te codzienne czynności swojego zwierzchnika, czyli Kulikowa, zanotował także kolejne prośby Jaruzelskiego o pomoc sowiecką w tłumieniu Solidarności. Jaruzelski zdecydował się zlikwidować Solidarność, i ta decyzja spoczywa, jeśli nie wyłącznie, to na pewno przede wszystkim na nim, i również jej skutki, o których będziemy za tydzień mówić. Była to audycja Historia Żywa.